Jaman yeah, Ej, bambo klocie! Słuchajcie nas tego! Nie robię, senda, Danielos. Ej! Pawełki pipi! Kontr atakują! Oj, oj oj, oj, oj! Ej! się łyka! Bambo cla! Ej! Dobra, słuchajcie! Ej! Wiem, że ten bit. Jest polepiony, ale Pawełek i Pipi To są dwa muflony Wiem, że napierdalają tutaj w cs Nie pomoże im nawet matka Teresa Matka Teresa, tak tu z Kalkuty Słuchaj, Pipi z Pawełkiem jest ciągle zapruty Zapruty, jeden zapruty, drugi Słuchaj, wiem, że każdy z nich U mnie ma długi Długi, takie długi, on mają oni Słuchaj teraz, bo nikt ich tu nie ochroni Nie obroni Nie przedostaną się przez moją barierę Słuchaj teraz, boja, pozdrawiam ciebie i Pozdrawiam Pawełka, słuchaj jak Jak jest na monecie orzeł i reszka Właśnie tak, słuchaj Bo to nie jest żadna karta, tak, tak Ale wiem, że Paweł gra w e -S -S -a Z Pipim, słuchaj teraz Bo każdy tutaj flotę liczy Każdy kurde chce uzbierać 3-0 Słuchaj, wiem, że Pipi nie jest Pozerką, ale wiem, że Teraz jadę go, słuchaj, bo to nie jest Żaden maradon na niego, o nie o dzisiaj połowę grał sobie I słuchaj, teraz, teraz czuję się, choćby Leżał w grobie, bo niby gra nie zcielił bramkę A tak naprawdę to wyjebał jakąś damkę Tam z sklepu koło Alberta naszego Słuchaj teraz, bo ja mówię do niego Mówię do niego teraz ten flow Słuchaj yo, e -G -L u -B -S -O -N na mikrofonie Bro! Właśnie tak, pipi co tak ozaczysz Słuchaj teraz, bo teraz ci drogę wyznaczy Grubson, są, więc nie patrz się tak na mnie Słuchaj teraz, bo ja człowieku znam cię Wiem, że tam oglądasz telewizor, Ale słuchaj wiem, że to nie jest żaden kurwa skizur Oj, nie, chociaż Pawełek jest, ej Wiem, że zajebisty to jest człowiek Ale słuchaj, bo Pawełek jest na tropie Kurze, ma tam jakieś, kurwa, pasko stopie Ale wiem, że ja nie jestem w Europie. Właśnie nie jestem w tropie dalej się przewrócił na kolana Ale tu jest gadka, tu ogadana Dobra, nie śmieję się już w Bo zaraz będę siedział w cieniu <słyska> Oczywiście to był freestyle To był tak na wolnym Więc to były żarty, Paweł To były żarty Choć wiem, że jesteś obżarty Bambokra Gruby mnie rozjebał